Ostatnie przedwyborcze sondaże pokazują, że opozycyjna Tisa Petera Madziara może liczyć na 41% poparcia na Fidesz. Partii Orbana chce głosować 34% wyborców.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 Ponadto w audycji. Czy obowiązkowe chipowanie zwierząt ma sens? I co zobaczyli astronauci misji Artemis 2 po ciemnej stronie Księżyca? Cztery pory roku w jedynce. Dziś po dziewiątej. Roman Czajarek, zapraszam. Jedynka. To jest radio. Autopromocja. A na już 6,5 minuty po godzinie piątej. Agrofakty. Justyna Golonko, zapraszam na nasze poranne agrofakty. A zaczynamy od najnowszych informacji z rynku ciągników, bo mamy tu lekkie ożywienie. Według takich wstępnych danych opracowanych przez Instytut Badań Rynku Motoryzacyjnego Samar w marcu tego roku zarejestrowano blisko 900 nowych ciągników. To wynik o grubo ponad 350 sztuk lepszy od tych dwóch pierwszych miesięcy. Na razie jednak zdaniem ekspertów za wcześnie, aby mówić o przełomie na tym rynku. Senat zgłosił wczoraj poprawkę do nowelizacji ustawy o Funduszu Ochrony Rolnictwa. Dotyczyła ona drugiego terminu na złożenie wniosku o rekompensatę dla producentów, którzy nie dostali zapłaty za płody rolne. Do tej pory o rekompensatę można było ubiegać się tylko raz do roku, czyli mamy zmianę. Teraz ustawą ponownie zajmie się Sejm. Producenci ziemniaków mierzą się z poważnym kryzysem. Ceny ziemniaków szorują pod dnie, a rynek nie może wchłonąć nadwyżek. Problem jest coraz większy. Branża skarży się na nadpodaż produkcji i słabszy popyt, a to sprawia, że ceny ziemniaków pozostają bardzo niskie. Ministerstwo Rolnictwa zapewnia, że szuka rozwiązania, aby pomóc producentom rolnym w sprzedaży towarów. O szczegółach, o szczegółach Krzysztof Kuczyński.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 Jakbyśmy pewnie patrzeli z nawadnianiem i z przechowywaniem, to na, na chwilę obecną to jest około 20, powiedzmy 4-5 tysięcy złotych na każdy hektar uprawianej ziemniaków.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 Dodajmy, że Polska wciąż jest jednym z największych producentów ziemniaków w Europie. Branża apeluje także do nas, konsumentów, abyśmy kupowali rodzime produkty. I jeszcze dane z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, takie najnowsze dane o, o stadach świń, które niestety nie napawają optymizmem. W marcu liczba stad świń w Polsce spadła o blisko 700. Straciliśmy też ponad 100 tysięcy pogłowia trzody, co oznacza najniższy poziom w historii szacunków. Powodów tych spadków jest sporo, ale między innymi chodzi o to, że ta opłacalność tej produkcji jest coraz niższa. I to już wszystko w dzisiejszych Agrofaktach. Na kolejne zapraszam jutro po godzinie piątej. Za dziś dziękuję Justyna Golonko. Jedynka. Polskie Radio. Radio, program pierwszy, 14, już prawie 15 minut po godzinie 5. Dzień dobry z Jedynką. <laughs> Przepraszam, nie ma to jak usłyszeć w słuchawkach historię z dzieciństwa naszego realizatora Wojtka. Takich historii, znaczy niekoniecznie takich, które on ma na myśli, będzie dzisiaj więcej, będzie dźwiękowych wspomnień czar jak mnie słychać, o, to tak przy okazji, to tytułem wstępu. Czwartek, 9 dzień kwietnia, 99 dzień roku, do końca roku 266 dni, czyli dziewiątki nam dzisiaj rządzą, bo jest 9 kwietnia i 99, no i też dwie dziewiątki, tylko że odwrócone w tej liczbie 266. Wschód słońca o 5.53, czyli jeszcze w tej godzinie, zachód 19.24, dzień potrwa 13 godzin i 3.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 Reginald i Wadim. Wszystkiego dobrego i tradycyjne. Niechże się Państwu darzy. No to jeszcze raz sprawdzimy. Próba mikrofonu. Raz, dwa. Raz, dwa. Chyba dobrze słychać, a na czym można słuchać jedynki. Dziś to już nie problem, szanowni państwo, bo to mogą być tradycyjne radioodbiorniki, to mogą być te z systemem DAB+, a jeśli chcemy na słuchawkach, to wystarczy smartfon. Nic nam do szczęścia więcej nie potrzeba. W smartfonie jest wszystko i jest i aplikacja radiowa, są i aplikacje muzyczne przeróżne. I gdyby tak w latach 80. albo 90. ktoś nam powiedział, że muzyki będziemy słuchać na telefonach, no to byśmy się popukali w czoło. A to były czasy i walkmanów i tych, no. Diskmenów. Domu kasetowy magnetofon. <głosy> A Diskmena może pani miała? A tak, miałam. Jak głównie to składane, lubiłam bardzo słuchać. Albo muzyki pop. To ja miałam napisywane po prostu flamastrem na tych <głosy> płytach. Na płytach, ale wcześniej na kasetach. No i kto pamięta pierwszy polski Walkman? W zasadzie taki przynośno twarzecz kaset, bo nazwa tak nazwa Walkman została w pewnym momencie zastrzeżona. Chodzi tak, wszyscy używali nazwy Walkman. Tak samo jest przecież z paczkomatem. To jest nazwa zastrzeżona. Konkurencja nie może używać tej nazwy, a my i tak czy inaczej mówimy, że idziemy do paczkomatu. Wracając do tego pierwszego polskiego. Cegła niemiłosierna, ciężki, mało praktyczny i słuchawki bez basów. Basów, tam. Jakość to była tak jak w, w słuchawce telefonu stacjonarnego, i potwornie bateria zżerał. Teraz proszę mi przypomnieć, spoglądam na kolegów za szyby, ile tam wchodziło baterii? Za cztery chyba, nawet nie. Chyba, chyba, chyba cztery paluszki. No to w tej godzinie takich właśnie dźwiękowych wspomnień, czarna, ale trzymamy oczywiście rękę na pulsie, sprawdzamy ceny paliw. Szanowni Państwo, spadło coś? czy niekoniecznie. No bo na światowych spadło rynkach. Pytanie czy na stacjach paliw także. Daniel Wydrych, kłaniam się i zapraszam. pod koniec zupełnie, bo wspólnie z Wojtkiem się zastanawialiśmy w tej, przy tej okazji, przy tej solówce czy to jest saksofon, czy to jest, tam przez moment myślałem, myślałem, że to może klarnet, ale tam końcówka charakterystyczna to saksofon. A jeśli czegoś nie wiesz, to pan Paweł zadzwoni nasz stały słuchacz i nam wyjaśni. Pan Paweł, nasz stary, dobry znajomy organista z miejscowości Brenna. Na razie to pan Paweł narzeka. Narzeka, że mu zimno. Dzień dobry, raport pogodowy zbędnej Paweł się kłania. Zero, zero stopni, proszę Państwa, dziś do maks 5, tylko, plus 5. Zachmurzenie duże, ale nie pada. Natomiast zimno. Ileż tego zimna jeszcze jest, będzie, proszę Państwa, oby jak najmniej, i jak najszybciej wróciło jakieś takie ciepło. Powszechne ciepło. Dobrego dnia. Niech powszechne ciepło wróci, apeluje Pan Paweł. Pan Paweł z Brennej. Yy, Skoczowa to jest rzut beretem, a u Pana Jarka trochę cieplej o. Dzień dobry. Tutaj Jarka Doskoczywa się kłania. Listonosz. W skoczowie plus trzy stopnie, zachmurzone i lekki wiaterek wieje. Nie pada. O, no, chyba szykuje się kolejny fajny dzień. Miłego wszystkim. Dnia życzę. Kolejny fajny dzień, szanowni państwo. Przed nami to będą dwa dni najzimniejsze chyba tej wiosny. To co jutro będzie dopiero, bo dzisiaj na przykład na wsi pod Warszawą dwa poniżej. A ta odczuwalna to aż nawet mi się nie chciało sprawdzać. Natomiast są tacy ludzie, którzy sprawdzają. Agnieszka Prasek, rzeczniczka IMGW, jutro będzie gościem w radiowej jedynce w poranku, no bo szykuje się nam rzeczywiście. No myślę, my oczywiście narzekamy na to zimno, szanowni państwo, ale miejmy świadomość tego, że są sadownicy, że są ogrodnicy no i nie mają rzeczywiście problem z tymi porannymi przymrozkami Sprawdzimy w takim razie, jak długo się ma utrzymać to ochłodzenie Bo synoptycy zapowiadali na drugą połowę tego tygodnia Ona nam zleciała przez święta Bo we wtorek człowiek się pojawił w pracy No i ta druga połowa tygodnia to już faktycznie już jest A jutro ma być wyjątkowo zimno Są takie miejsca, gdzie jest nawet 20 Ale powyżej Dzień dobry, z tej strony Maciej Raport pogodowy. Okolice Owerne 11 stopni, Belgia. Wczoraj było 22 stopnie, a do słoneczka było 25 nawet. Także myślę, że dzisiaj będzie to samo, będzie ciepło. I pewnie przywiozę to pogodę pod koniec tygodnia do Polski, na Dolny Śląsk. Zobaczymy. Także pozdrawiam i miłego dnia dla wszystkich. Dzięki panie Maćku. Proszę uważać na siebie szeregości, aby pan przywiózł tę pogodę pod koniec weekendu. No, szanowni państwo, już wczoraj się pytaliśmy, kto musiał wyciągnąć szafy, Niektórzy nawet nie chowali czapki zimowe. Niektórzy musieli napalić w kominku. kłonią się kolegom z zaszyby. Niektórzy musieli włączyć ogrzewanie. No bo mamy to, co mamy. Pan Marek ma, tak już w zasadzie ma, pierwszą zmianę. Panie Marku, ileż się można byczyć? Pan Marek po przerwie. Dzień dobry, czwartek. Podkrakowskie Liszki. Bezchmurne niebo. Zero łamane na jeden. Stopień na plusie. Przyznam szczerze, że jeszcze godzina trzeba byłoby skrować szyby. Mam nadzieję, że nie przemarzną pąkki na żywkach, bo szkoda by było, bo ładnie zaczynają kwitnąć. Redaktorze co, od weekendu ocieplenie i to już chyba na stałe, nie? Bo już naprawdę dosyć tej zimy i tego chłodu co o cieplenie? To ja nie wiem, na pewno to zapytam rzeczniczkę MGW, ale to jutro, bo ten piątek ma być wyjątkowo chłodny. Jeśli pani rzecznik pojawi się w naszym studiu, a wszystko na to wskazuje, no to zapytamy o prognozy na najbliższy tydzień. To już nie są długoterminowe, czyli na pewno będą miały sprawdzalność nawet do 90%. Na 100% teraz pan Zbyszek, ten z Lusią, nasz stały słuchacz. Ile tam w hodowie koło osiedlec? Ile? Temperatura minus jeden, niebo czyściutkie, no i całe szczęście ustał ten silny, prowisty wiatr, który tak dokuczał nam przez kilka ostatnich dni bez mgły i ten mrozek delikatny, ja jest, ja jest dokuczliwy. Pozdrawiamy wszystkich serdecznie. Dusia i Speszek. Dzięki wielkie panie Zbychu. Proszę się trzymać. jeszcze, jak to o tej porze zwykle, pan Łuki z Będzina. A dzień dobry wszystkim. Czwartek, Łukasz Będzin. <śmiech> Na zegarze dzisiaj dwa stopnie, tak samo jak wczoraj, chociaż dzień inny. Bo wczoraj wydawało się troszeczkę większa wilgotność w powietrzu, przez co ten chód bardziej taki było czuć. No jest szansa dzisiaj na słoneczko, bo widać gwiazdki, gdzieś się tam przeciera niebo. No i, i na horyzoncie ciepły weekend. Gdzieś te wróżby, nie wiem, oby się spełniły. No i cóż proszę państwa, dzisiaj mamy Światowy Dzień Gołębia. Dzień międzynarodowy, Dzień Jednorożca. I urodziny ma prezes NBP-u. Pan Adam Glapiński. A prezes Glapiński jest gołębiem czy jastrzębiem? To się jeszcze pewnie dziś ustali. Może byśmy coś zagrali, jakiś man, man, a może lepiej nie. Szanowni Państwo, Pan Łukasz Zbędzina jest wielkim orędownikiem naszego zlotu walnego zgromadzenia RKRP i członków i miłośników naszego radiowego koła raportowiczów pogodowych. Ja mam taki pomysł, bo wszystkich trudno będzie zebrać, ale już teraz mogę Państwa zaprosić. To będzie coś wyjątkowego, wyjątkowe wydanie sygnałów dnia w najbliższy poniedziałek. Szanowni Państwo, jeśli ktoś będzie akurat przejazdem w Warszawie, na dworcu centralnym, tak, w stolicy, to można wpaść. Specjalne wydanie sygnałów dnia będzie można zdobyć, e, będzie można zdobyć pewnie, tak się upewniam jeszcze z wydawcą, bo ma w tej chwili na głowie m, dużo związanego właśnie z tym specjalnym wydaniem. Będą jubileuszowe fanty jedynkowe, będzie można poprowadzić nawet e, audycję. Tak na moment, na przykład wizytówkę naszą słynną, tę, że czwartek, że imieniny obchodzą, będzie można porozmawiać, wpaść, coś może smacznego zjeść. No będzie się działo, będzie mnóstwo niespodzianek prosto z dworca centralnego pod hasłem pociąg do jedynki. A to w związku z tym, że jedynka w tym roku właśnie kończy 100 lat. Dobry zjedynko. Polski radio program pierwszy i dzień dobry z jedynką za 26 minut godzina szósta. Czasami jest tak, że człowiek usłyszy jakiś numer, tak jak dosłownie ten przed chwilą. Piotra Salat, piękny dzień, i ma świadomość tego, i wie, tam z tyłu głowy gdzieś jest. No Boże, przecież to jest przeróbka, tylko sobie człowiek przypomnieć nie może. To jest, czego to jest przeróbka. No i tak ja przez chwilę mam taki dialog z Wojtkiem, naszym kochanym realizatorem za szyby. Ja twierdzę, że to e, Stevie Wonder, on twierdzi, że to Bill Weavers. No i chłopi miałby zepsuty dzień cały, a zaraz przecież kończy zmianę, no i sprawdziliśmy no i kto miał rację? Wojtek Przeróbka 1 do 1. Zastanawialiśmy się przed chwilą, to kolega z zasady zastanawiał się głośno, jaki jest sens robić przeróbki właśnie 1 do 1. No właśnie pewnie są szkoły falenickiej i otwocka. Jest Ta falennicka twierdzi, że powinno się robić tak zgodnie z przykazaniem, że jeden do jednego, a druga, żeby, żeby trochę pokombinować. Tak jak pewna pani z hymnem w 2002 roku. No i pamiętamy wszyscy, jak to się skończyło. I to wykonanie, i jak się skończyły Mistrzostwa Świata dla Polaków. Te najbliższe w czerwcu, tym razem bez Polaków. Za nami Liga Mistrzów, w sensie... Pierwsze ćwierćfinały, bo wczoraj były dwa mecze, dzisiaj dwa mecze wspólnie z Tomkiem Kowalczykiem. Będziemy analizować, kto jest bliżej półfinałów Ligi Mistrzów. No ale to za dwie godziny. A teraz o 5.35 głos ma pan Zdich. Już 20 dni wiosny za nami, a pogoda w 21 dniu raczej nie wiosenna. No i poranek chłodny. Minus cztery stopnie przy gruncie, silny szron, a stara mądrość ludowa. Jeszcze w kwietniu zimno i na żaby, i na baby, i na las, a najwięcej na nas. Pozdrawia raportowiczów Zdzisła. Dzięki wielkie panie Zdzichu. Przyznam się, że tej starej mądrości ludowej nie znałem. Jeszcze w kwietniu zimno i na żaby, i na baby, i na kilka innych rzeczy. Pan Staszek, skąd? Ażby Tomia. Dzień dobry, Staszek z Bytomia, no zero stopni na termometrze, no im bliżej lata, tym zimniej, czy jak to, ale ponoć ma być cieplej pod koniec tygodnia, piątek, sobota, może niedziela będzie cieplej, oby, kłaniam się. No i wszyscy żyjemy tym, tą zapowiedzią ciepła pod koniec tygodnia, natomiast dzisiaj tak, no rzeczywiście na Podkalu tylko jeden stopień powyżej zera w najcieplejszym momencie dnia, więc tam teraz jest minusowo trzy stopnie, pokażą termometry na północnym wschodzie i tylko pięć w centrum i więcej już nie będzie. Natomiast słońca nie zabraknie na zachodzie, im dalej na wschód więcej chmur i deszcz, na Podlasiu i na Lubelszczyźnie może padać deszcz ze śniegiem, a w Tatrach śnieg. Nie, no będą cieplejsze miejsca, że 5 że w centrum. najcieplej będzie w okolicach Szczecina, Gorzowa i Wrocławia. Około 9 stopni. Pan Waldek. Witam pana redaktora, witam państwa serdecznie. Kamiejsk Waldek. Mamy minus jeden, ale jak wyszedłem, nie jest to odczuwalne. W ogóle wiatru nie ma, więc ten minus jeden, praktycznie co pokazuje termometr, nie czuć. Ale po prostu trzeba się ubrać, bo wczoraj wszyscy, mimo kwietniowej pogody z zmarzli. Jak to mówili, musieli wyciągnąć czapki. Także życzę wszystkim udanego dnia. Dzięki Panie Waldku. Pan Waltek, miejscowość Kamieńsk. Tam zawsze tak doskonale słychać te ptasie trele, które jakoś wprawiają nas zawsze w lepszy nastrój o poranku. Panie Waldku, no to szykuje się konkurencja, jeśli chodzi o śpiewające ptaki. Dzień dobry. Iwona z Ludyni. No Dzisiaj rzeźko, minus 1,7 stopnia. Na dachach samochodów już zaczyna pojawiać się szron, bo staje słonko. Także zapowiada się oczywiście dobry dzień, ale teraz jest uch chłodno. Chociaż taką to nie straszne. Życzę dobrego, spokojnego, udanego dnia. Do usłyszenia. Oczywiście, do usłyszenia. 22 139 22 02. Jak nas słychać i jak nas państwo słuchają, bo to jest zasadnicza różnica, czy ten tradycyjny radiodbiornik, czy może radio w samochodzie, czy może słuchawki w czasie biegania, bo można i tak, i tak. No i ważne są też te no właśnie na czym się. Bo kiedyś były walkmeny, diskmeny, teraz wystarczy smartfon, telefon. W nawiązaniu do tego pan Tomek, dawnośmy się nie słyszeli, panie Tomasz. Dzień dobry, panie Danielu. Hubert, poznaję się, konia. Hubert. Przepraszam, przepraszam, że tak długo nie raportowałem, ale miałem kontuzję nóżki, leżałem w łóżku, żonkami mi się podawała. Mam nie od lekarza. Pogoda dzisiaj lipca w Niemczech, 2,5 stopnia, niebo zachmurzone. Niestety nic z tego niebal nie leci i chyba nie poleci. A deszcz potrzebny bardzo mocno. A tak a propos telefonów. Pamiętam, jak w latach 90., końcówka tam 90. z Majstem jeździłem do Niemiec rozkręcać samochody, żeby jako składaki je sprowadzić. Wrócił moją uwagę na ludzi z telefonami przy uchu, telefonami, na, na przykład budowlańcym na rusztowaniu z telefonem przy pasku. Mówi do mnie, zobaczyć. jeszcze parę lat u nas tak będzie. Ja mówię, co? Niemożliwe. A dzisiaj przychodzi wiadomość na telefon, wie co znowu? A tu jeszcze prywatny trzeba pilnować, filmowy trzeba pilnować. Pozdrawiam. Dzięki wielkie panie Hubercie. Widzi pan, tak długo pana nie było, że pomyliły pana z panem Tomkiem z Rawicza. Pan Hubert z Poznania wrócił już do zdrowia i do pracy. Znaczy powiem panu szczerze, że to dość, dość dwuznacznie niebezpiecznie zabrzmiało, że w latach 90. jeździłem z m, szefem rozkręcać samochody do Niemiec. Pozdrawiamy pana i szefa też. Czuć pragnie daremnie, pięknie rozrasta się lista, miejsc niezakrzanych przeze mnie. Na tymczasowy Plan blankiet wypełniam z pamięci. Przez tymczasowy wraz z się w Wielkie radio. Jedynka. 22 139 22, 02. Zdaje się mamy debiutanta. Dzień dobry. Przejście graniczne Polska-Niemcy. Miejscowość Olszyna. Minus 4. Pozdrawiam. Janusz Zdafał. Dzięki wielkie panie Januszu. Jeśli mnie pamięć nie myli tego głosu, tak pan chyba dzwoni po raz pierwszy. Tak mi się wydaje. A zgodnie ze statutem RKRP na część każdego nowego członka, który będzie płacił składki, yy, przelewając na numer 22 139 2202 na cześć każdego nowego członka gramy to Janusz z Dafa na polsko-niemieckiej granicy. Pan Janusz to jest kolejny Janusz w naszym kole, bo jest jeden taki stary wyjadacz z Pomorza. Dzień dobry, Janusz się kłania. Gdy i dzisiaj mam wrażenie, że chyba był przymroznego poranku, chociaż nie mogę potwierdzić na pewno tej informacji. Widziałem trochę samochodów przy lesie, przy parku krajobrazowym ze, ze schronionymi szybami, ale to tylko tam, w tamtym miejscu. Natomiast niebo jest bezchmurne, jest jeszcze lekki wiatr, on nam trochę okładza to powietrze, które w tym momencie wynosi tylko dwa stopnie powyżej zera. Także pogodnie, ale chłodno. Życzę wszystkim udanego, pogodnego również dnia i dużo uśmiechu. Pozdrawiam. Dzięki wielkie, pan Janusz z Gdyni. To teraz z Gdyni przenosimy się na południe Polski. Tutaj można w samo południe usłyszeć taki dźwięk. oczywiście znają. O 12 w samo południe na antenie Radio jedynki można usłyszeć hejnę z wieży mariackiej. A to dzięki hejnalistom, którzy właśnie otrzymali 8 nowych trąbek. One, te instrumenty zostały wczoraj po raz pierwszy wniesione przez strażaków na wieżę. No w sumie kupiono 8 trąbek dla 7 strażaków. Jedna trąbka pozostaje na wieży jako instrument Zapasowy, bo hejnaliści tak czy inaczej zasługują na najlepsze instrumenty, mówi Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego. Bardzo się cieszę, że po raz pierwszy samorząd województwa małopolskiego w, w sposób symboliczny, wspólnie z Wilhelmonią Krakowską, fizycznie przekazuje trąbki dla hejnalistów, a symbol hejnału zwierzę Mariackiej rozpoznawalny jest na całym świecie, można powiedzieć, szczególnie w Polsce, bo już w przyszłym roku to będzie setna od odkąd hejnał z Mariackiej ukazał się na antenie Polskiego Radia. Tak właśnie było. 16 kwietnia w 1927 roku Polskie Radio po raz pierwszy transmitowało w południe hejnę wprost z wieży Kościoła Mariackiego w Krakowie. Od tego czasu rozbrzmiewa on już na całą Polskę i poza jej granicę. I państwo mogą słuchać tego dzięki tradycy tradycyjnym radioodbiornikom. Można słuchać tego w samochodzie, a można po prostu w, no właśnie słuchawki na uszach, tylko właśnie te słuchawki podłączone do czego? Teraz do smartfona. A kiedyś? No właśnie, co to była? Kiedyś. W domu kasetowy, magnetofon. Tak, MP3, później czwaki, piątki. Chyba miały jakąś tam swoją pojemność, ale no zawsze trzeba było gdzieś tam mieć. przede wszystkim był przewód, tak? Bez przewodu nie można było wyjść. A Discmana może Pani miała? A tak, miałam. Ja głównie to składanek lubiłam bardzo słuchać, albo muzyki pop. To ja miałam ponapisywane po prostu flamastrem na tych płytach. Albo na kasetach i do tych nośników, i do tych yy, właśnie wyjątkowych rzeczy pod tytułem Walkman, Discman i tak dalej. Wrócimy po godzinie szóstej w sygnałach dnia. Za 12 minut godzina szósta. What they could do this, so, look like that. Love got a hold on you, but it's too tight to mention. I can't give an unemployment extension, but it's too tight to measure. I went to my brother to see what he could do. Said, Brother, I'd like to help you. Jedynka. Polskie radio. Pozwól mi da Mam dość tych, którzy mówią mi kim być. Zakochane śpiewie Moje wrażliwości. Mam dość tych, którzy mówią mi, jak żyć. Poza płonącym świat złe. umodnij mnie noc za na mnie czeka kiedy strach przezwycięży sen ta niepewność jak czeka mocnym nurtem wciąga mnie cicho modląc się ofiarę Bicie serca, które pozwoli pozwoliby odwagę wskrzesił mój aniość powijam rok chcę być przed nim Miłości miłości oddając chodz poza płonącym złe chcę stłumić swój ból proszę uwolnij mnie bądź nie na mnie czeka kiedy strach zwycięża sen ta niepewność jakże Mocnym nurtem wciąga mnie, cicho modlą się ofiary. Bicie serca, który jest słów, pozwoli wychować wagę, jak mój agresztów. Dostawajem nikt na mnie czeka, kiedy strach że sen. A całych niepewność jak czeka. Mocnym nurtem wciąga mnie, cicho modlą się ofiary. Bicie serca,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 Radio Kierowców. Przed mikrofonem Jakub Domoracki. Dzień dobry Państwu. Zapraszam na pierwszy dzisiaj drogowy raport jedynki. Poranne spowolnienia w województwie małopolskim, zwłaszcza na trasach dojazdowych do Krakowa od strony Skawiny, Wieliczki i Sandomierza, także Proszowic, Miechowa i Olkusza. Wolniej jedzie się na autostradzie A4 w pobliżu węzłach Szanów, a zatem pomiędzy Krakowem a Katowicami, a podobnie na drodze krajowej numer 28 na wysokości Wadowic i Gorlic. Jak zwykle o tej porze zakorkowana jest droga krajowa nr 61 na Mazowszu na fragmencie remontowanym pomiędzy Zegrzem a Legionowem. Przybywa samochodów także na Krajowej Siódemce, przed Warszawą od strony Płońska oraz na drodze krajowej numer 79 na odcinku Piaseczno-Stolica. Wzmożony ruch już zaczyna się także na ekspresowej ósemce w Warszawie, a zatem na północnej obwodnicy miasta, pomiędzy węzłami Łabiszyńska a Marymącka w kierunku zachodnim. Zakrokowana jest autostrada A4 w województwie dolnośląskim na odcinku przygranicznym w okolicy Zgorzelca i Jędrzychowic w kierunku Drezna. Przypominam o dość uciążliwym remoncie na drodze krajowej nr 45 pomiędzy Opolem a Kluczborkiem na fragmencie około 9 km jest dnia jest zwężona, a prędkość ograniczona. Jeszcze województwo pomorskie, a tam spory ruch obserwujemy chociażby pomiędzy Pruszczem Gdańskim a Gdańskiem na drodze krajowej 91, a także na ekspresowej szóstce na wysokości węzła Rusocin. Niezmiennie czekamy na głosy z zakierownicy od państwa.